Taka mnie myśl naszła, kiedy słuchaliśmy pierwszego czytania, że w sumie ciekawa rzecz, pasterz w Starym Testamencie miał jak najgorsze notowania jako, jako zawód, jako kategoria ludzi. Oni byli wykluczeni również z życia religijnego, ponieważ nie zachowywali różnych przepisów prawa, nie składali ofiar, nie robili różnych rzeczy, które powinni byli robić, no bo oni byli zowcami, byli jakby... Poza normalnym życiem Izraela. W związku z tym, no właśnie, byli wyłączeni, byli traktowani bardzo lekceważąco. Z drugiej jednak strony, kiedy prorocy mówią o Mesjaszu, który ma przyjść, to mówią właśnie o pasterzu. Właśnie o kimś, kto się troszczy o owce, właśnie o kimś, komu są bliżsi, komu są bliscy ci, którzy od niego zależą. Tak naprawdę owce y, mają tylko pasterza, żeby je chronił. I kiedy je wyprowadza na pastwisko, to właśnie dzięki pasterzowi, dzięki temu, że on umiejętnie je zagania i, i strzeże tych owiec, one mogą przeżyć. Bo nie zaatakuje y, ich jakiś y, zwierz, drapieżna. jeśli, to pasterz będzie ich bronił. A jak się która zgubi, to pasterz pójdzie jej poszuka. Więc... Y, Myślę, że to jest też takie natchnienie pewne, które dzisiaj Pan nam daje, żebyśmy zobaczyli, co jest ważne, w czym sam Jezus też okazał się przykładem dla nas, kiedy przyszedł jako pasterz, kiedy przyszedł na świat, nie przyszedł jako ktoś daleki ludziom, ale właśnie bliski ludziom i przez to ówczesne ówczesny establishment tak zwany, nie mógł go ścierpieć, ponieważ bardziej niż pewne zasady i bardziej niż prawa, on się, bardziej niż prawem, on się interesował człowiekiem, jego kondycją, jego losem, tym, co się z ludźmi dzieje. Czy może ktoś cierpi, czy może nawet jeśli grzeszy, to, to może nie do końca jest jego wina. Potrafił to zawsze odkryć, potrafił to odnaleźć ku zgorszeniu tych, którzy kształtowali ówczesną opinię publiczną. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle temat opinii publicznej i jej kształtowania dzisiaj powinien zostać poruszony w tym miejscu, ale skoro Iwona swobodnie o tym mówi, to ja też, bo <laughs> myślę sobie, że nie ma co udawać, że nas to nie, nie dotyczy. A dotyka nas to o tyle, o ile rzeczywiście utrudnia czasem wypełnianie naszej misji, naszego powołania. o to idea, abym spełniał wolę Bożą. Ale z drugiej strony, jeśli Jezusowi to nie uprzykrzyło życia na tyle, że nie poddał się temu, to i nam nie musi. Natomiast to, o czym tak w ogóle od początku chciałem dzisiaj mówić i, i co jakoś trochę przemyślałem wcześniej, to jest oczywiście Ewangelia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Maryja, i tu są różne teorie, po co ona poszła tam do tej Elżbiety, jak słyszeliście na kongresie, są tacy, którzy uważają, że poszła sprawdzić, czy anioł mówi prawdę. To ja, ja tak uważam. Że, że, że rzeczywiście Maryja poszła utwierdzić się w wierze, używając bardziej eleganckiego języka. Poszła, żeby zobaczyć, czy jej się nic nie przewidziało dla jej własnego życia. Wiecie co? Myślę, że dobrym zwyczajem jest jednak, jak wyłączamy komórki, jak wchodzimy tutaj na, na nauczania i, i ten. W każdym razie, Maryja poszła do Elżbiety i teraz zobaczcie, co jest grane. Nieprzypadkowo to dziecko Elżbiety to jest Jan Chrzciciel. Okazuje się bowiem, że Maryja była pierwszą osobą, przed którą Jan Chrzciciel dał świadectwo o prawdziwości Bożego Słowa, o prawdziwości tego, co, co jej anioł powiedział. Ja sobie do tej pory nie zdawałem sprawy, ale tak naprawdę Maryja potrzebowała tego świadectwa Jana Chrzciciela. Maryja potrzebowała tego, żeby zobaczyć, że jej kuzynka, ciotka, niepotrzebne skreślić, znajdująca się w wieku zdecydowanie po macierzyńskim, jest w ciąży. Oczekuje narodzin syna, bo dla niej to był znak, skoro takie rzeczy się dzieją, to może mnie się jednak nic nie przewidziało. To może jednak rzeczywiście tak jest. Zobaczcie jednak, żeby takie świadectwo do niej dotarło, ona musiała mieć otwarte serce już wcześniej powiedzieć panu, oto ja służebnica pańska. Obojętnie rozumiem, nie rozumiem, ale niech mi się stanie według twojego słowa. Więc... Świadectwo Jana Chrzciciela wobec Maryi, dziecko, które się poruszyło w łonie swojej starszej matki, matki starowinki nawet można powiedzieć, to dziecko już zaświadczyło, było świadkiem dla Maryi. Ciekawe, nie Maryja świadkiem dla niego, ale ono świadkiem dla Maryi, po to, żeby utwierdzić jej wiarę. Czy Maria tego potrzebowała? Tak, potrzebowała tego. Obojętnie co powiedzą różni ludzie, bardzo yy, mądrzy może nawet. Ja, ja wam będę mówił ciągle, że Maria potrzebowała tego świadectwa. Dlaczego? Bo ona, godząc się na to, żeby zostać Matką Jezusa bez udziału Ojca i bez Jego wiedzy, ona tak naprawdę ryzykowała śmierć. Ryzykowała to, że ją ukamienują. Że wszyscy, którzy wiedzą lepiej, po prostu ją ukamienują bo będą wiedzieć, że ona popełniła cudzołóstwo. I co tu dużo mówić? Statystycznie rzecz biorąc, mieliby rację? Mieliby. No pewnie, że tak. Statystycznie rzecz biorąc, tak. Bo Maria była jedna na cały świat, w której się przytrafiło coś takiego, że Pan osłonił ją swoją mocą i sprawił, że bez udziału człowieka zrodziło się w jej łonie życie. Nikt przy zdrowych zmysłach w to nie uwierzył. Ona, ponieważ miała otwarte serce, a do, tego, a do tego przeżyła spotkanie z Janem Chrzcicielem, czyli dzieckiem cudownie poczętym w łonie bardzo już zaawansowanej wiekiem Pani. Maryja uwierzyła i przyjęła to, co Bóg zaplanował dla jej życia. I ten mały człowiek, Mały człowiek, który, który dzisiaj byłby pewnie nazwany płodem. Ten mały człowiek, on dał świadectwo. On się poruszył pod wpływem Ducha Świętego w łonie swojej matki, a Elżbieta nie omieszkała o tym powiedzieć Maryi. I to jest kulminacyjny punkt tego, co dzisiaj Pan nam mówi i tego, co ja chcę Wam też powiedzieć. To znaczy, sama obecność Jana Chrzciciela dla jednych będzie oparciem i utwierdzeniem. Dla jednych będzie potwierdzeniem tego, co Bóg robi w ich życiu, a dla drugich, no dla drugich to widzieliście później, kiedy Jan Chrzciciel już był dorosły, nie mogli go ścierpieć. Nie mogli, bo budził wyrzuty sumienia, bo budził gniew wśród tych, którzy mieli się dobrze w grzechu. I mieliśmy Heroda, który żył ze swoją bratową, on by go już dawno aresztował, ale się go bał i bał się ludzi. Bał się jego i bał się ludzi. W końcu go zaaresztował, bo ten mu się zanadto naprzykrzał, ale trzymał go w więzieniu, nic mu nie robił, bo znów obawiał się go. Wiedział, że ten mówi prawdę. I kiedy Jana Chrzciciela zciął kad w więzieniu, to nie dlatego, że on coś zrobił w te czy we w te, tylko dlatego, że była i bratowa, która, której dobrze było z królem, która chciała się go koniecznie pozbyć i która się na niego zawdzie, zawzięła i obcięła mu głowę. Proszę państwa, no nieraz się mówiło o tym, że Janowi Chrzcicielowi trzeba obciąć głowę. Nie wiem, czy przed Bożym Narodzeniem akurat wypada, ale z drugiej strony Jan Chrzciciel jest od tego, żeby był. Tak naprawdę najbardziej o to chodzi, że Jan Chrzciciel ma być on nie musi robić nie wiadomo czego. On ma być. Bo jego istotą jest to, żeby dawać świadectwo Jezusie. Jego istotą jest to, żeby otoczenie nie zapomniało o tym, na kogo on wskazuje. On Nawet wtedy, kiedy nie mówił bezpośrednio o Jezusie jeszcze, to wskazywał drogę, którą pójdzie Jezus. Drogę sprawiedliwości. Wskazywał drogę, na której trzeba mieć otwarte serce. Otwarte serce może mieć tylko ten, kto nie ma nic do stracenia. Otwarte serce może mieć tylko ten, komu bardziej zależy na przyjęciu nadchodzącego Pana niż na wszystkim innym. Otwarte serce też bardzo często miewają ludzie, no właśnie, którzy nie mają nic i w związku z tym mogą przyjąć. Mogą przyjąć. To samo dotyczy otwartych rąk. Ten, który nie ma nic lub potrafi dawać, też potrafi przyjmować. A rola Jana Chrzciciela jest właśnie taka, żeby być. Żeby istnieć w tak zwanej świadomości społecznej. Żeby być. Obojętnie, czy będą o nim mówić, że jest wariatem. Obojętnie, czy będą o nim mówić, że pozjadał wszystkie rozumy albo, że pracuje dla sąsiedniego królestwa. Obojętnie. On ma być. On, on ma mówić to, co Pan wlał w jego serce. Ma być prorokiem sumienia. Ma być prorokiem prorokiem nadchodzącego Jezusa. I tak naprawdę powiem wam aż głupio, ale o nic innego nie chodzi w naszym powołaniu, naszej wspólnoty. Wszystko to, co robimy, robimy kursy, dajemy świadectwo i tak dalej, tak dalej. To nie jest kwestia naszej nawet działalności, to jest kwestia naszego bycia Janem Chrzcicielem, naszej istoty, tego, kim jesteśmy. To, że drażnimy świat Boże, się nie dziwię, się nie dziwię wcale. Dlaczego się tak strasznie ujada na celibat księży? Nie tylko dlatego, że księża nie zawsze go dochowują. Ujada się na celibat księży dlatego, że świat dzisiaj nie chce widzieć tego znaku. Nie chce go widzieć. Okpiwa się różne rzeczy tradycyjne, okpiwa się przywiązanie ludzi do Ewangelii właśnie dlatego, że ona jest ona jest i to wystarcza, żeby denerwować, żeby niepokoić tych, którzy nie żyją zgodnie z Ewangelią. Jestem daleki od sądzenia teraz publikatorów. Powiem wam, że zanim sam nie, miał, nie, nie, nie miałem kontaktu bliższego z, z tematem dziennikarstwa, to znaczy zanim nie poszedłem do mojej szkoły, to byłem bardziej skłonny do, jeszcze do krytykowania dziennikarstwa. Potem zacząłem rozumieć, że nie każdy dziennikarz i tak dalej, a później zrozumiałem, że jednak ci akurat, którzy przychodzą, żeby pisać o nas, to głównie w tę stronę, w którą idzie świat. Ponieważ Jan Chrzciciel... I tu nie mam na myśli siebie koniecznie, ale na przykład ciebie, który jesteś dopiero na początku drogi wspólnotowej albo, albo może już od lat jesteś i się zastanawiasz, co to zmienia dla świata. Jan Chrzciciel jest tym, który zawraca bieg dziejów samą swoją osobą, samym swoim istnieniem. Tym, że jego misją jest pokazywać na Jezusa i pozbawiać złudzeń ludzi, którzy myślą, że idąc swoimi drogami dojdą do celu, którego, który Bóg dla nich przygotował. Więc Jan Chrzciciel jest takim właśnie prorokiem, który samą swoją obecnością i samym wypełnianiem swojej misji, jaką Bóg mu dał, jest w stanie rzeczywiście poruszać ludzkie serca, czasami je denerwować, a czasami ratować. Bo dla Maryi Jan Chrzciciel był ratunkiem. On uratował jej wiarę być może. On się stał dla niej oparciem wtedy, kiedy ona nie rozumiała w ogóle nic z tego, co się dzieje w jej życiu. Kiedy powiedzieli jej, że zajdzie w ciążę, tylko nie wiadomo z kim, nie wiadomo w jaki sposób i że urodzi kogoś, kto się będzie nazywał synem najwyższego. Wiedzielibyście, o co chodzi? Ja nie. A Jan Chrzciciel przez sam fakt, że był, ona go nie znała z imienia, nikt go nie znał z imienia, ale sam fakt, że był, był tam. Anioł powiedział, że on tam jest, w łonie matki i on tam był. My jesteśmy tymi, którzy weryfikują Ewangelię. To jest bardzo poważne wyzwanie nie tylko dla nas, żeby przynależność wspólnotową zachować, bo to nie, nie to mam na myśli. Bardziej mi chodzi o tożsamość każdego z nas. Bo obojętnie, czy będziemy w tej wspólnocie, czy w innej, ale jeśli Bóg nas powołał do tego, żeby być Janem Chrzcicielem, to taka jest właśnie nasza misja w świecie. I nigdzie nam nie będzie dobrze, Nigdzie nam nie będzie dobrze, jeśli tego nie zaakceptujemy, jeśli nie przyjmiemy, jeśli nie pokochamy tej misji również. Jeśli nie pokochamy tego, aby być znakiem dla jednych, znakiem radości i znakiem nadziei, a dla innych no, znakiem sprzeciwu. Nie bój się, że ktoś na ciebie będzie krzywo patrzał. Nie bój się tego. Naucz się patrzeć prosto na kogoś, kto na ciebie patrzy krzywo. Naucz się go lubić, naucz się mu współczuć, sam zobaczysz, jak to działa. Zachęcam was, żebyśmy na chwilę wstali wspólnie. I zachęcam was, żeby każdy z was, z was w takiej mierze, w jakiej oczywiście się do tego poczuwa, na nowo przyjął i podziękował Bogu za naszą tożsamość Jana Chrzciciela. Ja ci dziękuję, Panie, za to, że ty przygotowałeś dla mnie tę wspólnotę, to miejsce, te to powołanie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ja mogę nie być obojętny światu. Za to, Panie, że nasze głoszenie prowadzi do takich spięć, do takich różnych sytuacji. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty wyprowadzasz też z różnych sytuacji nas. Ja Ci dziękuję, Panie, za to, że moje serce zostało wybrane, że serca każde, każdego z tych braci i sióstr zostały wybrane do tego, aby dzięki nim wielu zobaczyło Jezusa. I aby też dzięki nim wielu straciło złudzenia, że żyjąc, swój, idąc swoimi drogami, mogą dojść do Bożych celów. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci, Panie. Chwała Tobie jest. Amen, amen.